Drugą planetę zamieszkiwał Próżny. — Ach, ach, oto odwiedziny wielbiciela! — krzyknął, gdy tylko zauważył małego księcia. Albowiem według Próżnych każdy spotkany człowiek jest ich wielbicielem. — Dzień dobry! — powiedział mały książę. — Pan ma zabawny kapelusz. — Po to, aby się kłaniać! — odpowiedział Próżny. — Aby się kłaniać, gdy mnie oklaskują. Niestety nikt tędy nie przyjeżdża. — Ach, tak? — Powiedział mały książę, nic nie rozumiejąc. — Uderzaj dłonią w dłoń! — poradził próżny. Mały książę uderzył dłonią w dłoń. Próżny ukłonił się skromnie, uchylając kapelusza. — To jest jednak bardziej zajmujące niż odwiedziny u króla! — powiedział sobie mały książę. I znów zaczął klaskać. Próżny znów kłaniał się, uchylając kapelusza. Po pięciu minutach zabawy mały książę zmęczył się jednostajnością gry A co trzeba zrobić? Spytał Aby kapelusz spadł Lecz próżny nie usłyszał Próżni słyszą tylko pochwały Czy ty mnie naprawdę bardzo uwielbiasz? Spytał małego księcia Co to znaczy uwielbiać? Uwielbiać to znaczy uznać mnie za człowieka najpiękniejszego Najlepiej ubranego, najbogatszego i najmądrzejszego na planecie — Ależ poza tobą nikogo na planecie nie ma. — Zrób mi tę przyjemność. Uwielbiaj mnie mimo wszystko. — Uwielbiam cię — powiedział mały książę, lekko wzruszając ramionami. — Ale co ci to daje? — I ruszył w dalszą drogę. — Dorośli są zdecydowanie śmieszni — powiedział sobie podczas podróży. Następną planetę zajmował Pijak. Te odwiedziny trwały bardzo krótko, pogrążyły jednak małego księcia w głębokim smutku. Co ty tu robisz? — spytał pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed baterią butelek pełnych i baterią butelek pustych. — Piję? — odpowiedział ponuro pijak. — Dlaczego pijesz? — spytał mały książę. — Aby zapomnieć. — odpowiedział pijak. — O czym zapomnieć? — zaniepokoił się mały książę, który już zaczął mu współczuć. — Aby zapomnieć, że się wstydzę. — stwierdził pijak, schylając głowę. Czego się wstydzisz? Dopytywał się mały książę, chcąc mu pomóc. Wstydzę się, że piję. Zakończył pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu. Mały książę, zakłopotany, ruszył dalej. Dorośli są naprawdę bardzo, bardzo śmieszni, mówił sobie po drodze. Ła, ła, ła.